Minęła 17, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Marzena Godon. I Olaf Warzyński. Areszt dla dwójki Polaków po podpaleniu fabryki zbrojeniowej w Czechach. Zarzut pomocnictwa do przestępstwa kryminalnego, w postaci podpalenia, ale o charakterze terrorystycznym. Jest śledztwo w sprawie zamachu na polskich żołnierzy w Libanie. W niedzielę eksplodowała mina Pułapka. Jeden wojskowy został ranny. Ograniczenia w rozliczeniach NFZ-u ze szpitalami już obowiązują. Chodzi o mniejsze stawki za niektóre badania powyżej limitu. Dwóch Polaków trafiło do aresztu w sprawie podpalenia hali zbrojeniowej w czeskich Pardubicach. Prokuratura bada, czy działali tylko jako pomocnicy, czy mogli mieć szersze powiązania, także z obcym wywiadem. Do pożaru doszło w nocy z 19 na 20 marca. Do podpalenia w mediach przyznała się wcześniej lewicowa organizacja, wskazując na motyw polityczny związany z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Śledczy podkreślają jednak, że sprawdzają także inne możliwe tło działania sprawców. Prokurator obu tym osobom przedstawił zarzut udzielenia pomocy innym osobom, bezpośrednim sprawcom w odpaleniu tej hali należącej do firmy zbrojeniowej na terenie Czech. Jest to zarzut pomocnictwa do przestępstwa kryminalnego w postaci podpalenia, ale o charakterze terrorystycznym, a więc czy mające na celu zastraszenie wielu osób oraz skłonienie Republiki Czeskiej do zaniechania określonych czynności.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 Teraz o innym śledztwie w sprawie zamachu na polskich żołnierzy w Libanie. Warszawska prokuratura bada próbę zabójstwa czterech wojskowych w ataku na ich konwój. Jeden żołnierz odniósł obrażenia głowy. Do eksplozji doszło w ostatnią niedzielę, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Prokurator-referent koordynuje czynności realizowane przez żandarmerię wojskową na terenie Republiki Libanu, gdzie trwają przesłuchania świadków. Gromadzona jest dokumentacja służbowa, medyczna a także dokonywane są oględziny miejsca zdarzenia. Atak na szczęście nie osiągnął celu. Pojazd polskich żołnierzy był odpowiednio zabezpieczony. Polak ofiarą śmiertelną powodzi w Grecji. Około 50-letni mężczyzna zginął porwany przez nurt wody i uwięziony pod samochodem. Strażacy wyciągnęli nieprzytomną ofiarę, ale po przewiezieniu do szpitala stwierdzono zgon. Do tragedii doszło w miejscowości Neamakri na wschodnim wybrzeżu Attyki. Silne wiatry i gwałtowne ulewy w regionach południowej i wschodniej Grecji to skutek Niżu Erminio. To są aktualności jedynki. Przewoźnicy międzynarodowi apelują do ministra infrastruktury o zdecydowane działania w związku z pogłębiającym się kryzysem w transporcie drogowym. Podkreślają, że branża znalazła się w sytuacji krytycznej, co wynika m.in. z kryzysu na rynku paliw. A to doprowadziło do bezprecedensowego wzrostu kosztów działalności przewoźników. Jakie rozwiązania proponują? Mówi Jan Buczek, prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. Pierwszy to wprowadzenie mechanizmu zwrotu akcyzy od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 Dziś Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Osoby nim dotknięte najczęściej mają kłopoty z komunikacją w grupie i wspólnych czynnościach, mówi prezes Kieleckiego Oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu, Paulina Papka. Spektrum, jak sama nazwa wskazuje, jest bardzo szerokie. Mówimy tutaj o wielości różnych objawów, ale wspólna część to jest triada zaburzeń. Czyli zaburzenia interakcji społecznych, mowy i komunikacji oraz ograniczone, powtarzalne zachowania. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Końcówka dnia pochmurna na południu i na wschodzie Polski, a w Karpatach i Beskidach także z deszczem i śniegiem. Na pozostałym obszarze liczne przejaśnienia. Od 2 stopni na podchalu 8 na Wybrzeżu, 13 w większości regionów do 15 na Lubelszczyźnie. Ciśnienie spada na barometrach w Warszawie 998 hektopaskali.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 Reklama Polskie Radio Jedynka Siedem minut po godzinie 17. Michał Strzałkowski Kłaniam się Państwu i zapraszam na drugą godzinę jedynkowej popołudniówki Ekspres jedynki. I o książkach dla dzieci, czytaniu przez dzieci i czytaniu dzieciom zaraz będzie, bo dziś Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Jak się tak dobrze zastanowić, to chyba się Państwo, no mam nadzieję, ze mną zgodzą, że jeśli myślimy o jakimś takim szczęśliwym wspomnieniu z dzieciństwa, to bardzo często jest to takie wspomnienie, że ktoś nam czyta. Ja pamiętam, no zawsze głównie przed snem, właśnie takie dzieciństwo, to zawsze były czytane bajki do snu. Bardzo dużo wspominam te czasy i na pewno to było bardzo przyjemne, takie właśnie usypiające, ale fajne, fajne bardzo. Czy jeszcze czyta się dzieciom? No i jakie te książki dla dzieci powinny być, żeby dzieci chciały ich słuchać albo same po nie sięgać? O tym w Ekspresie 1 już za chwilę. To kartka z kalendarza w Ekspresie 1 i 2 kwietnia to m.in. Między Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci i jednocześnie rocznica urodzin Hansa Christiana Andersena, jednego z absolutnie najwybitniejszych autorów dla dzieci piszących. Tylko, że z tym czytaniem, zwłaszcza wśród najmłodszych, bywa ostatnio sporo kłopotów, bo... Masa jest różnych atrakcji, które niekoniecznie dobrych dla dzieci, które jednak te dzieci od książek odciągają. Dlaczego więc jednak warto swojemu dziecku czytać i czy robimy to albo kiedyś robiliśmy? Jak były małe to im czytałam rzeczywiście bajki, wierszyki, no starałam się tak trochę głos zmieniać, jak były jakieś tam dialogi, no to takie przybierać różne inne tony. Pamiętam, że bajki, te nowe z tytułu Kasia, coś przestraszona przez szafę, no też nawet z tych takich klasycznych, trochę Andersona to takie troszeczkę może za poważne są bajki jak dla dzieci, bo... Czasami znawcy tematu mówią, że w zasadzie baśni Andersena to są dla dorosłych ze względu na dosyć drastyczne zakończenia, prawda, okrutne. Zawsze i o każdej porze pomagają się rozwijać, pomagają poznać nowe słownictwo, pewnie, że tak. Ja dzieciakom, Harry'ego Pottera na przykład... I rodzice, i moje pokolenie, i dzieciaki, wszyscy mamy duże kolekcje książek. Katarzyna Krzywicka, socjolożka z socjolożki.pl podkreśla, że czytanie dzieciom buduje więź między dzieckiem a rodzicem. To jest takie tworzenie rodzinnych zwyczajów, rodzinnych takich rytuałów, na przykład czytanie wieczorami, kiedy dzieci zasypiają. Może to być takie bardzo więziotwórcze. Można o tym porozmawiać, można zapytać dziecko, co by chciało później przeczytać, żeby mama albo tata, to przeczytali. Czasami jest tak, że dziecko się wkręci w jakiś świat i możemy go śledzić, na przykład w filmach, jak nie wiem, Harry Potter, tak albo Władca Pierścieni. To, to jest takie wyjście poza taką rutynę organizacyjno-logistyczną, jaką mamy w domu, czyli idziemy do szkoły, robimy śniadanie, wychodzimy, gdzieś się spieszymy na autobus i wszystko jest w takim pośpiechu. O, to jest taki moment zatrzymania, gdzie możemy pobyć razem, pogadać ze sobą. Posłuchać siebie nawzajem i podyskutować i po prostu budować tę relację. Jak ja byłam dzieckiem, to w radiu leciała taka audycja zawsze o pół do ósmej i tam były bajki czytane, opowiadane. Natomiast wnuczce swojej bardzo dużo czytaliśmy i puszczaliśmy też bajki, które czytali znani aktorzy, to bardzo rozwija dziecko. No dziecko ma większe słownictwo. Nie oglądając telewizji, a słuchając książek dziecko rozwija wyobraźnię. Szybko dziecko zaczęło czytać, szybko zaczęło pisać, więc to są plusy. Tak, ja pamiętam no zawsze głównie przed snem właśnie takie dzieciństwo, to zawsze były czytane bajki do snu. Bardzo dużo wspominam te czasy i na pewno to było bardzo przyjemne. Takie właśnie usypiające, ale fajne, fajne. Bardzo. Warto czytać dzieciom szczególnie w naszych czasach, bo co coraz trudniej sięgnąć nam po książkę, kiedy dorastamy. Obecna młodzież lubi czytać, ale pewnie nie tak bardzo, jak my byśmy sobie tego życzyli, bo jest przebodźcowana, jest przebodźcowana mediami społecznościowymi, które dostarczają im taką szybką dopaminę i nie potrafią się skupić na książce. Więc czasami takim powrotem do czytania książek mogą być audiobooki i one mogą później się przekształcić w czytanie książek papierowych, czy czytanie ich na Kindle. A tematem zajęła się Weronika Puszkarta. Audycja co to? W pół do ósmej kiedyś w radiu leciała, to oczywiście chodzi o w pół do ósmej wieczorem, czyli 19.30, inaczej jedynka dzieciom. To była ta audycja. Teraz mamy nawet w polskim Radiu całodobowe polskie radio dzieciom. Zostajemy przy temacie czytania dzieciom i czytania przez dzieci. Marta Lipczyńska gil redaktor naczelna kwartalnika Ryms, redaktorka wielu książek dla dzieci i autorka także kilku książek dla dzieci w studiu Radiowej jedynki. Dzień dobry. Dzień dobry. Książka ma szansę u dzieci wygrać tę walkę o uwagę właśnie z tabletami, smartfonami, z całą tą elektroniką, która błyszczy, brzęczy i, i się świeci. Myślę, że pewnie u niektórych nawet wygrywa, ale nie stawiałabym tego w takiej opozycji, wiesz, tablet, a książka i kto tu wygra. Myślę, że naszą rolą dorosłych i tych wszystkich, którzy się zajmują książką, czy ją tworzą, czy piszą, czy ilustrują, czy właśnie redagują taki magazyn wydawany na papierze Ryms, jest pokazanie, że. Magazyn o literaturze, że dla dzieci i młodzieży Ryms to jest pokazanie, że książka ciągle ma moc i że warto wrócić do takich analogowych form ym, czytania, że właśnie nie czytanie na tablecie, gdzie mamy ciągle ten atakowanie, jesteśmy tym światłem wiesz, niebieskim, tylko po prostu do czytania, przeglądania, przewracania kartek. Że to jest bardzo ważne i w tym takim zachłyśnięciu się, tym tą cyfrową całą ym, rewolucją, sztuczną inteligencją, to jednak już widać takie, wiesz, yy, takie, takie hasła, że jednak to, co wychodzi... Yy, co jest analogowe, co jest na papierze, co jest robione rękami, to, ma, to jest taka wartość niepodrabialna. Moją uwagę zwróciło w tym materiale, którego słuchaliśmy przed chwilą, jedno opowieść jednej z pytanych przez naszą reporterkę osób o, o wspomnienie to było takie właśnie z dzieciństwa, że ktoś nam czytał. Często tak jest, jak myślimy o dzieciństwie, o szczęśliwych chwilach, to mm. jest to chwila, kiedy ktoś nam czyta. Mama, tata, ciocia, babcia, wujek. Tak, to prawda, aczkolwiek mnie nie czytano w dzieciństwie. Ja bardzo, rodzice byli bardzo zajęci, um, zapracowani i ja słuchałam dużo y, bajek. Y na, odtwarzanych na płytach analogowych. Więc ja mam ogromny sentyment do aparatu, wiesz, a, a, adaptera Bambino i do płyt analogowych, których miałam bardzo dużo. To były świetnie zrobione w zasadzie słuchowiska. Wiesz, Stoliczku, nakryj się. Yy, yy, naprawdę, naprawdę, Kwiatkowska czytała wtedy świetnie yy, Płaszczę No to było naprawdę rewelacyjne. Klasyka zrobiona w najlepszym wydaniu. i te... Rajka yy, Irena Kwiatkowska i Wieńczysław Gliński jako narrator, pamiętam. Chyba Oni tak, we dwójkę, tak, tak we dwójkę tak. to czytali. Wtedy Irena, yy, Irena Kwiatkowska to w ogóle tam wiodła prym w tych słuchowiskach. Stoliczku na Krysie to była moja ulubiona i wiesz, ja tych płyt analogowych sporo mam albo jak już nie miałam tych własnych z domu rodzinnego, to potem kupowaliśmy je na Allegro. Te płyty właśnie z tamtych lat i mamy adapter i to jest naprawdę niezapomniane przeżycie. I Maja na przykład też ukochała sobie Stoliczku na Krysie, Córka Maja, lat 10. Która też czyta czasem swoim rodzicom. Czyta tak. I tak, właśnie. Ja nie mi nie czytano, ale ja czytałam chłopakom, chłopakom mniej, synom, już teraz dorosłym Pacetom e, czytał bardziej tata, natomiast ja rzeczywiście więcej czytałam Mai i do tej pory lubię jej czytać, chociaż ona czyta fajnie i, i dużo i samodzielnie, ale czasami, żeby ją jednak odciągnąć od tego tabletu czy od grania, bo używa tych, tych, tych technologii, e, staram się też jakieś tam, wiesz, limity i dawkować jej to, to czasami mówię, choć Maju, poczytaj mi. I ona czyta mi swoje historie, nawet czyta mi komiksy, słuchaj, które na przykład ja, kiedy ona mnie prosi, żebym przeczytała jej komiks, to ja tego nie lubię robić, bo komiks trudno się czyta. No bo to są chmurki, wiesz, mała czcionka i trzeba tam jakoś wiesz, No że... To się mówi, że opowieści obrazkowe, tak, czyli opowieści ważny jest tekst, i obraz. Tak, tak. Natomiast zdecydowanie no, książki, gdzie jest sporo tekstu, lubię. Ja lubię się też bawić, modulować głos, naśladować. E, lubię to robić. Jak mam siłę, to, to rzeczywiście mogę czytać dużo. Natomiast też czasami bawimy się w coś takiego, że mnie mają, poczytaj tymi. I to też się fajnie sprawdza. Jak powinna być książka dla dzieci dzisiaj, żeby te dzieci z jednej strony zainteresować, a z drugiej dać im coś dobrej jakości. Bo mamy bardzo dużo na rynku książek i niestety część z nich dobrej jakości nie jest, bo mm -hmm. to są taśmowo produkowane rzeczy z takimi dość podobnymi obrazkami, z tak. historiami na jedno kopyto, ale mamy też książki, które są książkami autorskimi, które są książkami zrobionymi przez wspaniałych fachowców. No przecież kiedyś ks pisaniem książek dla dzieci zajmowali się najwybitniejsi. To prawda. Teksty Julian Tuwim, ilustracje Jan Marcin Szanca. Absolutnie najwybitniejsi. Ta. I dalej też wybitni ludzie I to robią. I cały czas, to, to cały czas są wybitni autorzy i tak naprawdę są też chętnie czytani przez współczesne dzieci. Ja wydając teraz w bardzo malutkim nakładzie takim limitowanym cuda i dziwy Tuwima z ilustracjami, co prawda Hagi, czyli um, Anny Gosławskiej-Lipińskiej, której wystawa się właśnie skończyła albo kończy w Muzeum Karkatury, to Maja czytała to na pewnym spotkaniu, ona była zachwycona w ogóle. Raz, że się sama dobrze bawiła i też słuchały ją dzieci. I co było w ogóle niesamowite, że naprawdę wszyscy siedzieli i słuchali. Wiesz, nie trzeba było robić tych wszystkich fajerwerków, tych warsztatów, tego całego, wiesz, szumu wokół książki, tylko tam była ważna książka i ta mała osoba czytająca. I to było piękne. I wiesz co, ja nie mam jednego przepisu i nie zdradzę żadnego przepisu, bo myślę, że takiego nie ma. Natomiast to, co powiedziałeś i co mi się bardzo podoba, że książki powinny być pisane przez fachowców. Ludzi, którzy po prostu um, mają warsztat, mają talent, um, mają dobre pomysły, mają dobrych redaktorów um, i mają też wydawnictwo, które um, jest w stanie poświęcić czas, żeby taką książkę dopieścić, a to się wcale, nie, wcale tak często się nie zdarza. To się częściej zdarza w małych wydawnictwach niż w dużych wydawnictwach. Um, no i, i, i myślę, że wiesz, dużo książek jest bardzo wtórnych, no wiadomo, że pewne rzeczy nie wymyślimy od nowa, ale można je na nowo inaczej, fajniej napisać. No, są też oczywiście mody czytelnicze i to jest naturalne tak, rzecz, to się oczywiście. pojawiało zawsze. Tak, to się pojawiało zawsze, ale no dobra książka niech będzie napisana przez po prostu ludzi, którzy potrafią pisać, którzy też czerpią z tego radość tak naprawdę, którzy też się tym bawią też trochę, którzy też obserwują dzieci, którzy też chcą być na czasie, czyli obserwują te dzieci, widzą co je w danym momencie interesuje. To też jest bardzo ważne, żeby trochę iść z duchem czasu, Myślę, że m, żyjemy w bardzo obrazkowej y, kulturze i dużo się o tym mówi. Rzeczywiście ten obraz jest ważny i rzeczywiście dużo obrazkowych, świetnych książek mamy, ja sama też takie wydałam. Ale myślę, że troszeczkę, troszeczkę m, odpuściliśmy sobie y, takie dobre pisanie, dobrą literaturę dla dzieci. Bo co jest dobra książka, co jest dobra literatura i dobry tekst. To A też trzeba to ubiec... się różni? Wiesz to, no, dobra książka, y, wiesz to, no, przede wszystkim y, dobra literatura... To jest, no to nie jest takie łatwe, tak na szybko pewnie do opowiedzenia, ale... Literatura jest pewną konwencją. To są, wiesz, różne gatunki i uważam, że dzieciom też są bardzo potrzebne różne gatunki, że to nie tylko musi być jakaś prosta historyjka, proste opowiadanie. Może być świetny dramat, coś, rymowane, tak? ale te rymowane, rymowane też wcale nie jest łatwo napisać dobry, rymowany tekst, to się o tym wiem, bo też poczyniłam takie próby i sama zaczęłam po bardzo wielu, wielu latach, wiesz, od, odważyłam się pisać, ale proste, znaczy proste w tym znaczeniu, że krótkie teksty, nie proste, krótkie teksty wymagają często większego nakładu pracy, taki właśnie jak wiersz, rymowany tekst, bo tego tekstu jest mało i on musi być naprawdę bardzo, bardzo dopieszczony i wielokrotnie, wiesz, przerobiony w tym znaczeniu, że wiesz, przeczytany cicho, przeczytany na głos, trzeba go trochę sobie odłożyć, trochę sobie, wiesz, dać mu tam poleżeć, potem do niego wrócić, że to nie może być taka produkcja masowa typu, wiesz, no, ja nie mam nic przeciwko rymom, jak to się mówi, wiesz, częstochowskim, tylko żeby to były takie, wiesz, no, no, Rym częstochowski taki prosty, a rym częstochowski bardziej wysublimowany, to jest jednak różnica. No, może to być też konwencja taki rym Oczywiście, częstochowski, jakiś tak. rodzaj żartu. Sztuczna inteligencja to jest zagrożenie czy szansa dla książki dla dzieci? My się na przykład dziennikarze, powiem to uczciwie, bo trochę obawiamy tego, że ta sztuczna inteligencja może nasz zawód zmienić, bo może nas nawet w jakichś niektórych rzeczach zastąpić, zastąpić ze szkodą dla słuchaczy, takie jest tak. moje zdanie. A na w czy przypadku się książki, i książki ja się dla dzieci? Boję. Tak, ja też się tego boję i wiem, że już są, wiesz, coraz bardziej tam te, te nie wiem, jak to się fachowo nazywa, ale y, coraz więcej y, ta sztuczna inteligencja czerpie, bo coraz więcej tam wrzucamy, wiesz. Y, to co się... Ona była karmiona książkami tak, też ona była to, i tym ona, książkami dla dzieci. Tak, ona jest karmiona w ogóle tym, co my tam wrzucimy, my ludzie. Ona sama z siebie nic nie wymyśli, tylko karmi się tym, co my tam wrzucimy, więc... Oczywiście, że się tego boję i jest to zachłyśnięcie. Już mamy takie przypadki, że wiesz, widać i z daleka czuć, że to jest, że to jest napisane przez sztuczną inteligencję. Że to jest zilustrowane przez sztuczną inteligencję. Już były dyskusje, już były jakieś tam małe afery, wiesz, gdzieś się tam to działo, Ale um, ja myślę, że to jest ten pierwsze zachłyśnięcie się, a potem będziemy powolutku, powolutku wracać jednak do tego, że to musi zrobić człowiek, to musi przejść przez ręce, przez przede wszystkim emocje, przez intelekt, przez taką prawdę, no, takie coś twórczego, osobistego, to jest niepowtarzalne. I sztuczna inteligencja, czym ona przemieli, ona zgrabnie, może nawet coś tam ze sobą połączy, ale to nie jest to. Jak czytać książki dla dzieci? Zostawić jak najwięcej pola wyobraźni, czy jednak zmieniać te głosy, odgrywać trochę, czy, czy raczej liczyć na wyobraźnię dzieci? Z po trochu. Myślę, że to zależy, wiesz, od dnia, od humoru, od tak naprawdę, czy ty masz siłę pobawić się i zmieniać głos. Ja czasami lubię, a czasami naprawdę czytam, czytam, w dzieciach, w, przy, przy czytaniu dzieciom co się często wszystkim rodzicom zdarza, czytamy w kółko tę samą historię na przykład. Jak sobie kochają jakąś książkę, to czasami my rodzice już nie możemy na tę książkę patrzeć, prawda? Każdy z nas chyba, kto ma dzieci, zna tę historię, tak, że znowu, trzeba czytać książkę setny raz. Tak, znowu i znowu i czasami rzeczywiście, żeby sobie też jakoś poprawić, wiesz, yy, yy, nastrój czy humor, czytając już 50, raz to samo, no to czasami też człowiek bawi właśnie głosem, modulacją, yy, czasami chce iść na skróty, ale tutaj dzieci nas zawsze sprytnie wypunktują, a, a tam czegoś brakuje, prawda? No bo dzieciaki to wyłapują bardzo szybko. Myślę, że to wszystko zależy, wiesz, czasami też może sobie odpuścić to czytanie, że czasami jak się nam nie chce, to nie czytajmy. Czasami wystarczy tak naprawdę, jak dziecko też ogląda książkę i z nią przebywa. Po prostu, żeby sobie oglądało. Dotknęło. I dotknęło, powąchało, zobaczyło okładkę, że jest uszyta, że, że jakiś jest inny papier, że ten papier ma jakąś fakturę, strukturę. To jest bardzo ważne. To też rozwija, wiesz, zmysły. Ten dotyk, dotknięcie papier palcami. Papier nie zginie? Na, nie zginie. On się pewnie, wiesz, będzie bardzo ekologicznie dobrze rozkładał, ten ekologiczny. Natomiast nie zginie. Myślę, że zostanie grupa wiernych fanów, która będzie taka stała grupa. Będziemy pewnie walczyć o tych nowych, wiesz. Jakoś przyciągać ich i mówić, słuchajcie, to jest fajne. To możecie powąchać, dotknąć ym, i mieć coś takiego niepowtarzalnego. Kto czytał książki Dzieciom sobie samemu nigdy tego myślenie żałował, chyba że książka była naprawdę fatalna, ale wtedy można sięgnąć po inną. Marta Lipczyńska-Gil, redaktor naczelna kwartalnika Ryms poświęconego właśnie literaturze dla dzieci. Redaktorka i autorka książek dla dzieci była moim Państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję. Często czyta się dzieciom do snu, no to w ekspresie jedynki teraz taka słynna kołysanka. Świat zabawek mechanicznych, kiedy dręczy cię wóz. Niefizyczny, zamiast słuchać bzdur, Głupik telefonicznych wróżek z zasiedmiu mórz. Spytaj siebie, czego pragniesz. Dlaczego kłamiesz, że miałaś wszystko Gdy udając, że śpisz W głowie tropisz bajki z gazet Kiedy nie chcesz już śnić Cudzych marzeń Poza do mnie przyjść I od progu bezwstydnie Jak dwa serca biją, co ludzie. Jak się skończyć miał? To perfekt i kołysanka dla nieznajomej w ekspresie jedynki na zegarze za 1730. Skrót aktualności Olaf Warzyński. Jest kolejny akt oskarżenia w sprawie podpaleń centrów handlowych, w tym hali przy Marywilskiej w Warszawie. Śledczy wskazują na działalność międzynarodowej grupy powiązanej z rosyjskim wywiadem. Nie ma ustalonego nadal bezpośredniego sprawcy podpalenia hali. Obecny akt oskarżenia obejmuje pięć osób. Do pięciu lat więzienia grozi dwóm mężczyznom oskarżonym w sprawie śmierci piętnastoletniego harcerza. Nastolatek zginął w lipcu ubiegłego roku w jeziorze Ośno w Wielkopolsce. Według śledczych opiekunowie nie zapewnili odpowiedniej asekuracji podczas próby harcerskiej. Dwunastoletnia dziewczynka potrącona przez tramwaj we Wrocławiu. Do wypadku doszło po południu na ulicy Kazimierza Wielkiego. Ranna nastolatka została przetransportowana do szpitala, a wraz z nią druga piesza. W Bazylice św. Jana na Lateranie właśnie rozpoczyna się msza wieczerzy pańskiej pod przewodnictwem papieża. Leon XIV w czasie nabożeństwa symbolicznie obmyje nogi 12 kapłanom. Po raz pierwszy świętujemy z papieżem Leonem XIV. Uroczystość rozpocznie w kościele katolickim Triduum Paschalne. Mołdawski Parlament wypowiedział statut i umowę o utworzeniu wspólnoty niepodległych państw. Oznacza to formalne opuszczenie tej organizacji po kilku latach starań. Dla mołdawskiego rządu najważniejszym partnerem jest Unia Europejska. Zapraszam na pełne aktualności o 18.00. A już za chwilę w Ekspresie Jedynki o tym, kim jest nowy trener Igi Świątek i czy pomoże naszej najlepszej tenisistce wrócić na szczyt rankingów WTA. Francisco Roć. I to nie jest, proszę Państwa, zaklęcie z Harry'ego Pottera, żeby jeszcze przez moment pozostać przy temacie książek dla dzieci. Tylko to jest nazwisko nowego trenera Igi Świątek. Kim jest Francisco Roć w studio Krzysztof tak żeby to wyjaśnić? Krzysztof, i właśnie, kto został nowym trenerem Igi Świątek? No właśnie, Hiszpan, ale być może, nawiązując do tego Harry'ego Pottera, być może praca z nim sprawi, że Iga znowu zostanie odczarowana, a przydałoby się, przydały, przyda się, tak i będzie wróci na tą swoją zwycięską ścieżkę, bo przy, przypomnijmy, że po turnieju w Miami, gdzie w drugiej rundzie przegrała z Magdą Linet, zrezygnowała ze współpracy z Belgiem Fisetem. No i teraz dzisiaj się dowiedzieliśmy, to jest już potwierdzona informacja sprzed kilku godzin, że do jej sztabu Tenerskiego dołączył Hiszpana, właściwie Katalończyk, który przez właściwie prawie całą karier seniorską karierę Rafaela Nadala, więc legendy tej dyscypliny, był w jego sztabie. Pełnił tam funkcję drugiego trenera, asystenta u boku, najpierw Toniego Nadala, czyli wujka Rafy Nadala, a później Carlosa Moi. Odpowiedzialny za techniczne walory gry i taktykę, ale także znakomity analityk. Prowadził później, już po zakończeniu współpracy z Nadalem Włocha Mateo Berettiniego i Brytyjkę M. Raducanu. Tak o Hiszpanie mówi trener tenisa Radosław Nijaki. Jest to w świecie tańcowym bardzo barwna i znana persona, szczególnie jeśli chodzi o to, że przede wszystkim pracował z samym Rafalem Nadalem. Przez wiele, wiele lat ta współpraca trwała bardzo długo, a Hiszpan znany jest ze swojego warsztatu, jeśli chodzi o ustawienie taktyczne, podejście do meczu, więc uważam, że ktoś taki bardzo przyda się w, w teamie Igi. No, myślę, że to w ogóle jest nieprzypadkowy wybór, dlatego że przecież Iga Świątek przez wiele lat podkreślała, że dla niej wzorem zawodnika... Wzorem tenisisty był zawsze Rafael Nadal, i taki tenis chciała grać w tym kobiecym wydaniu. Wielokrotnie zdarzało jej się trenować w Hiszpa z Hiszpanem, no a teraz przebywa na Majorce w jego akademii. I to nie jest jej pierwsza wizyta, bo już tam kilka razy była w różnych momentach swojej kariery. Po tym rozstaniu z Fisetem podjęła decyzję. O zrezygnowaniu z udziału w meczu reprezentacji Polski z Ukrainą w Billy Drinking Cup to już 10 i 11 kwietnia w Gliwicach, na no, jak mówi trener Michał Gawłowski trudny moment, z drugiej strony pewnie konieczny, patrząc na parę gdzieś tam sytuacji. Nie dziwię się, że Iga się wycofała z rozgrywek reprezentacyjnych, bo to też jest zawsze kolejny tydzień zupełnie w innym rytmie, a to już można pracować na gdzieś tam swój dalszy rozwój, sukces i powrót do świetności. Ja trzymam kciuki, mam nadzieję, że tu się wszystko poukłada, mam nadzieję, że wróci czy jakoś wyniki tak naprawdę, bo to chyba o to chodzi. No i właśnie wszyscy na to liczymy, najbardziej na pewno Iga Świątek, która na pewno nie zapomniała, jak gra się w tenisa. Oby, oby, bo będziemy na pewno chcieli te sukcesy i A jeszcze zobaczyć. A już turnieje na mączca, więc jej ulubione. Nawieści, Roland tak Garo, Paryż chociażby, tak. Krzysztof Kuzak, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Teraz będzie o cyberbezpieczeństwie i biznesie. I co to ma jedno z drugim wspólnego? Ekspres gospodarczy. Jutro bowiem w życie wchodzi nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Ona ma zwiększyć bezpieczeństwo usług i systemów, z których codziennie korzystają przedsiębiorcy, czy instytucje publiczne, a także i może właśnie przede wszystkim korzystamy wszyscy my, czyli obywatele. O tym co dokładnie się zmieni opowie Błażej Prośniewski.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 te incydenty wcale nie będą spadały, a zagrożeń będzie coraz więcej. I jak dodawał wicepremier Gawkowski, głównymi obszarami działania KSC będą zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych, większa ochrona danych, lepsza koordynacja i szybsze reagowanie na ewentualne incydenty a tych tylko w ubiegłym roku odnotowano ponad 270 tysięcy. To jest to ponad 150% więcej niż w 2024. To główne obszary działania Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, który ma dzisiaj wpłynąć na wiele nowych sektorów polskiej gospodarki. Te nowe sektory to gospodarka odpadami, to produkcja, ale też opieka nad całym sektorem produkcji chemicznej. To produkcja żywności, jakże ważna i do tej pory nie zaopiekowana w takim stopniu, jak wymaga tego obecna rzeczywistość, produkcja innych materiałów, w tym produkcja urządzeń medycznych, produkcja samochodów czy... Oprócz tego będą to między innymi instytucje samorządowe, uczelnie wyższe czy służba zdrowia. Wszystkie te podmioty zostaną podzielone na dwie kategorie, kluczowe i ważne. I w zależności od tego będą musiały one spełnić określone normy cyberbezpieczeństwa. A kluczowe w tym procesie, jak mówi Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska, będą tzw. audyty bezpieczeństwa. Tu obowiązki przede wszystkim zaczynamy od audytu, który będzie musiał przeprowadzony być przez te instytucje i zdrożono odpowiednie działania, narzędzia, które mają uszczelnić luki, jeżeli audyty wykażą pewne niedociągnięcia, czy też braki chodzi o odpowiednie oprogramowanie czy ochronę cybernetyczną w tych kluczowych instytucjach. I choć trudno się nie zgodzić z koniecznością wdrażania tych regulacji.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 Natomiast nie odbywa się to w trybie natychmiastowym, czyli przedsiębiorca, który ma ewentualnie w swojej sieci komponenty, które będą uznane przez państwo za ryzykowne, za niebezpieczne, hmm. będzie miał odpowiedziać 4 bądź 7 lat na wycofanie tego produktu, usługi w swojej sieci, więc jest to de facto odpowiada mniej więcej czasowi życia poszczególnych komponentów technicznych więc według mnie konsekwencje tego zapisu będą w miarę neutralne dla przedsiębiorców. I na koniec może jeszcze coś, co może dać do myślenia. Otóż jak wynika z raportu cyberbezpieczeństwo w sektorze MŚP w Polsce, co prawda niemal 80% firm deklaruje, że cyberbezpieczeństwo jest dla nich wysokim priorytetem. To jednocześnie tylko część z nich wdrożyła podstawowe mechanizmy ochrony, jak chociażby regularne tworzenie kopii zapasowych. O czym mówił Błażej Prośniewski, bardzo dziękuję. Jedynka. To jest radio. A w Ekspresie Jedynki już za chwilę opowiemy o niezwykłym wielkanocnym śniadaniu. kotelog w Ekspresie Jedynki, moim zdaniem jedna z najlepszych polskich wokalistek. A teraz, bo czwartek dzisiaj, nasz cykl Integracja i w tym cyklu o Fundacji Wolne Miejsce, która od wielu już lat w okresie przedświątecznym pomaga wszystkim potrzebującym, na przykład w przygotowaniu śniadania wielkanocnego. I między innymi o tym z prezesem Fundacji Wolne Miejsce, Mikołajem Rykowskim, rozmawia Wojciech Urban. Wielkanoc bez samotności przedsięwzięcie Fundacji Wolne Miejsce realizowane od ponad dwóch dekad. A wszystko Zaczęło się bardzo skromnie, bo przecież w moim mieszkaniu od zaproszenia kiedyś na Wigilię jednego gościa. A Wtedy ten człowiek zainspirował mnie do tego, żeby zajmować się samotnością człowieka na co dzień, ale szczególnie święta, dlatego, że to jest dzień tragiczny dla osób samotnych, bo nie ma gdzie uciec, gdzie się schować. Więc zacząłem zapraszać. To było moje mieszkanie, potem restauracje, z czasem duże hale miejskie. Dzisiaj to już 47 miast, samorządów, gdzie współpracujemy po to, żeby nikt nie był sam właśnie i Wigilię i Wielkanoc. Wielkanocne śniadania odbywają się także za granicą. Staramy się pomagać też Polonii, bo ta samotność w takiej separacji od kraju też jest bardzo trudna, także była to i Kanada, i Brazylia, Gruzja, Ukraina, Białoruś, Irlandia, wielu, wielu krajach pomagamy Polonii. Jesteśmy bardzo otwarci na to cały czas. Pamiętamy o tym, żeby pomagać również mieszkańcom stolicy, więc również będzie i w Warszawie Wielkanoc. Jak co roku też mówimy o tym, że państwo, nasi słuchacze mogą się do tej akcji przyłączyć i to wcale nie trzeba wiele, żeby się do niej włączyć. Na trzy sposoby zachęcamy do pomocy. Pierwsza pomoc jest oczywiście wolontaryjna i tutaj w wszystkich miastach, począwszy od kobrzegu Mrągowa, Olsztyna, właśnie Warszawy, Katowic czy Głuchołazów, tam wszędzie można dołączyć się już do istniejących struktury Fundacji Wolne Miejsce i stać się wolontariuszem. być podczas przygotowań, bo niekoniecznie trzeba być na samym świątecznym dniu, ale zachęcamy do tego. Potem właśnie można wspólnie z naszymi gośćmi celebrować to święto. Można też pomóc nam poprzez dary, produkty na naszych fanpage'ach, wolne miejsce na naszych stronach internetowych. Są listy produktów, które zbieramy, aby niczego nigdzie nie zabrakło, aby było na tych stołach naprawdę wszystko, co jest świąteczne. Były pełne kiełbaski, jajeczek, sałatki, wszystkie rodzaje wędliny, ciasta, kawy, herbaty i nawet upominki. Tam można zobaczyć, co jeszcze zbieramy. Może oczywiście samemu też mieć inicjatywę w postaci różnego rodzaju słodyczy czy cytrusów. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń, bo im będzie więcej, tym będzie więcej na stołach dla ludzi, którzy do nas przyjdą lepiej. No ale też można być takim darczyńcą finansowym. Zachęcamy do wpłat na fundację po to, żeby dokupić te brakujące produkty, żeby pomóc w zakupach prezentów, paczek a w szczególności tutaj Warszawa, tutaj jest trochę taki trudny nasz poligon. Wyjątkowo musimy opłacać obiekt, do którego zapraszamy naszych gości. Zawsze to jest taki lekki dramacik, kiedy zbieramy, zbieramy i nigdy nie wiemy, Wiemy, czy już ten moment nastąpi, więc można nam pomóc jak najszybciej, nawet i teraz. Dziś w Wielki Czwartek ktoś może powiedzieć, że to już mało czasu. Czy ta pomoc będzie jeszcze potrzebna? Otóż tak. Otóż tak, dokładnie, teraz mamy też trzy dni do Wielkanocy. Powiem szczerze, my i tak zapraszamy, dlatego że nie da się zatrzymać tego ruchu, no ale na pewno przyjmiemy wszystkich gości dobrym, gorącym żurem, sałatkami, kiełbaskami, tym wszystkim kawa, herbata i rozmowa, i wszystkim bycie z drugim człowiekiem, bo to jest najważniejsze przy celebrowaniu, takich świąt, żeby nie być samemu, żeby mieć z kim złożyć sobie wzajemnie życzenia, żeby ten dzień, ten czas był inny niż ten na co dzień w samotności. A z Mikołajem Rykowskim, prezesem Fundacji Wolne Miejsce, rozmawiał Wojciech Urban. Więcej informacji o fundacji i o tym, jak yy, na przykład włączyć się w taką przedświąteczną pomoc, znajdą Państwo na fundacyjnej stronie www.wolnemiejsce.pl PL. I tym tematem kończymy to wydanie Ekspresu Jedynki. Michał Strzokowski bardzo Państwu dziękuję za uwagę, a po 18:00 muzyczna jedynka. Już zapraszam w imieniu Marcina Kusego. Będzie gość Damian Sikorski, opowie o swoich nowych muzycznych projektach, ale także będzie muzyczna nowość od nikogo innego, tylko samego Paula McCartneya. A wcześniej jeszcze inne śpiewające Anglik. Jedynka to jest radio. too many dreams have been blown. Just a victim of circumstance out on my own. I need to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 Radio Kierowców. Maciej Sampolski, zapraszam. Spory ruch, rozpoczęły się świąteczne wyjazdy i w związku z tym są korki, ale też poważne utrudnienia. Zablokowana w stronę Lublina jest ekspresowa 17. Na węźle Kołbiel mieliśmy śmiertelny wypadek z udziałem dwóch busów. Jedna osoba niestety zginęła, kolejna została poszkodowana. Tak jak wspominaliśmy w kierunku stolicy Lubelszczyzny, nie da się przejechać, a więc w związku z tym trzeba zjeżdżać na węźle Kołbiel. Drogami lokalnymi trzeba tu dojechać do węzła Lipówki, a korek do węzła Kołbiel ma prawie 8 km. Jeśli Państwo jeszcze na S17 nie wjechali, to polecamy Państwu drogę wojewódzką numer 801, którą można dojechać do Wilgi. Następnie trzeba skręcić na drogę krajową numer 76. Na S17 wrócicie Państwo w ten sposób w okolicach Garwolina. A teraz kolejne utrudnienia i informacje od Państwa. Słuchacze radia kierowców na drodze jak mówię, w 560, na wylocie z Ryblina w kierunku rodnicy wypadek. Na chwilę obecną droga jest zablokowana, na miejscu pracują służby, kierowców kierują na obiad. Bardzo dziękujemy za te informacje i przenosimy się na S17, gdzie większych utrudnień w ruchu już nie ma. Do tej pory między węzłami Poznań-Napachanie a Poznań-Tarnowo-Podgórne na 11 kilometrze zablokowany był prawy pas w stronę Wrocławia. 22, 513 i 4 jedynki. Przypominamy numer do Radia Kierowców.